Rozdział 29. Alma pragnie nawoływać do nawrócenia z mocą anioła. Pan wyznacza ludzi we wszystkich narodach, aby nauczali jego słowa. Alma sławi dzieło Pana i cieszy się sukcesem Amona i jego braci. Och, gdybym był aniołem i mogłoby się stać zadość pragnieniu mego serca, abym mógł pójść i przemawiać z trąbą Bożą, głosem, od którego zadrżałaby ziemia i nawoływać każdy lud do nawrócenia się, niczym głosem grzmotu głosiłbym każdemu człowiekowi o nawróceniu i o planie odkupienia, aby się nawrócili i przystąpili do naszego Boga, aby na całym świecie nie było więcej żałości, ale jestem człowiekiem i grzeszę tym pragnieniem, bo powinienem być rad z tego, co mi Pan wyznaczył. Nie powinienem się tym gręczyć, albowiem wiem, że jest to wyrok ustalony przez sprawiedliwego Boga i że przyznaje On ludziom zależnie od tego, czego pragną: śmierci czy życia. I wiem, że wydaje On na ludzi nieodwracalne wyroki zbawienia, lub zagłady, zależnie od ich woli. Wiem, że wszyscy ludzie mają wybór między dobrem a złem. Ten, kto nie wie, co dobre, a co złe, jest bez winy, lecz temu, kto zdaje sobie sprawę z tego, co dobre, a co złe, zostanie przyznany według jego pragnień, zależnie od tego, czego pragnie, dobra czy zła, życia czy śmierci, radości czy wyrzutów sumienia. Oto jest mi to wiadome Dlaczego więc miałbym pragnąć więcej? Jak wykonać to, do czego zostałem powołany? Dlaczego miałbym pragnąć, abym był aniołem Aby mój głos sięgał wszystkich krańców ziemi? Oto Pan przyznaje wszystkim narodom Aby ci, którzy są pośród nich i znają ich język Nauczali ich Jego słowa w swej mądrości daje im wszystko, co uważa, że powinni otrzymać. Widzimy więc, że Pan postępuje w mądrości według tego, co sprawiedliwe i prawdziwe. Jest mi wiadome, co Pan mi nakazał i tym się szczycę. Nie sławię siebie, lecz to, co mi Pan nakazał. Moją chowałą jest, że może stanę się narzędziem w rękach Boga Doprowadzając jakąś duszę do nawrócenia się I to jest moją radością I gdy widzę tak wielu moich braci Szczerze żałujących za swe grzechy I przystępujących do Pana swego Boga Moja dusza przepełnia się radością I pamiętam, co mi Pan uczynił, gdy wysłuchał mej modlitwy Pamiętam, że wyciągnął do mnie swe miłosierne ramię Pamiętam też niewolę moich ojców, bo z całą pewnością wiem, że wyzwolił On ich z niewoli i założył swój kościół. Pan Bóg, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba wyzwolił ich z niewoli. Zawsze pamiętam niewolę mych ojców i że ten sam Bóg, który ocalił ich z rąk Egipcjan, wyzwolił ich z niewoli. Ten sam Bóg założył pośród nich swój kościół. Ten sam Bóg powołał mnie, dając mi to święte powołanie głoszenia Jego słowa temu ludowi i dzięki Niemu odniosłem sukces, co daje mi pełną radość. I nie cieszę się tylko moim sukcesem, lecz także sukcesem moich braci, którzy poszli do kraju Nefi. Oto trudzili się bardzo i wielkie są ich plony i jakże wielka będzie ich nagroda. I gdy myślę o sukcesie moich braci, moja dusza daje się ponieść, jak gdyby opuszczała ciało. Tak wielka jest moja radość. I teraz niech Bóg przyzna tym mym braciom, a także wszystkim, którzy są plonem ich trudów, aby mogli zasiąść w Królestwie Bożym, aby nie musieli więcej odejść, lecz mogli oddawać Mu chwałę na wieki. Niech Bóg da, aby stało się, jak powiedziałem. Amen.